rozdział 20. Dzieje apostolskie, rozdział 20. I tutaj mamy sytuację, gdy apostoł Paweł się spotkać ze starszymi ze zboru w Efezie. Od 17 wiersza, 20 rozdział dziejów. A posławszy z Miletu do Efezu wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego rzekim, wy wiecie, że od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą,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 No dla, dlaczego zrozumienia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 ustanowił, czy wybrał starszymi, czy ogłosił, że nimi z sobą czy będą, Tymoteusz, czy na krecie Tytus, ale oni byli pod kierownictwem Ducha Świętego. Dzisiaj chociaż nie ma tych ludzi, którzy by tę służbę z racji autorytetu, czy tego urzędu sprawowali, to jednak posługa pozostaje i to, co apostoł przekazał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 E, mają, nie mają być od niczego uzależnieni, czyli nie nałogowi, nie na e, jakie czytamy oddające się pijaństwu. Nie mają być wybuchowi, a więc porywczy. E, no i tak dalej. Tu można te cechy przeczytać. E, czy też nielekkomyślny, a więc roztropnie. Bóg troszczy się o swoje zgromadzenie. Pan Jezus jako ten arcypasterz ma też e, pasterzy, którzy mają troszczyć się czy, o jego stado, o jego owce. I e, tacy ludzie e, mają się też czymś zajmować. Jeśli czytamy w Biblii e, o nich, to czasem są wymienieni jako m, przełożeni, czasem jako wodzowie, czasem jako przewodnicy. To nie zawsze jest słowo e, presbiteros, czyli starszych, e, czy episkopos, czyli biskup. E, i w, czym oni się zajmują? Czytamy, w dziełach apostolskich troszczą się o biednych. Skąd poznać, że, że to jest starszy, bo ma zainteresowanie tymi, którzy się mają źle, materialnie. E, dalej, mają udzielać napomnień. Pierwszy wizytę stanowicza 5.12. E, a więc jeśli e, ktoś ma tego rodzaju e,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 zdolność do otwierania e, niebiblijnej nauki, fałszywej nauki. Dalej co do nich należy, to jest e, modlić się nad chorymi, piąty rozdział jest w Jakuba. Czyli jeśli ktoś zachorował i ma świadomość, że to jest z powodu grzechu, to wtedy wzywa kogo? Starszy, starszych Tych, których Pan postawił, żeby, Duch Święty, żeby nad e, troszyli się o e, zbór. E, też ich oni mają nauczać, jak czytamy. Nie muszą być nauczycielami, tym niemniej też i usługują jako nauczyciele. Grzeczek wspomniał, troszczą się o przodę, czy też strzegą przody. To jest właśnie to w dzisiach apostolskich. Też się do Hebrajczyków 13 rozdział czytamy o nich, żeby im pamiętać o wodach wiary i później też, którzy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 właściwe, że to można zrozumieć, że ktoś tak o sobie myśli. Tym niemniej był to człowiek, który, którego można było naśladować. Zapewne nie jest to taka władza, jaką ma nie wiem, ksiądz czy pastor. Tym niemniej jest to pewien autorytet, który Bóg nadaje. I właściwie o ile ten człowiek